Biblia i mitologia to dwa podstawowe źródła kultury europejskiej w ramach której kształtowała się przez wieki kultura polska Czym jest Biblia? Biblia, czyli Pismo Święte, jest zbiorem ksiąg powstałych w środowisku żydowskim, uznanych przez chrześcijaństwo za natchnione przez Boga. Katolicki kanon, czyli wykaz ksiąg Pisma Świętego, obejmuje 46 ksiąg Starego i 27 ksiąg Nowego Testamentu. Stary Testament składa się z szeregu ksiąg historycznych, proroczych i dydaktycznych. Stanowi najstarszą część Pisma Świętego. Spróbujmy więc odpowiedzieć na nasuwające się w tym momencie pytania – kiedy powstała Biblia i w jakim języku? Czy zachował się oryginał dzieła? Biblia jest dziełem wielu autorów. Na to wskazują różnice w języku, stylu i kompozycji. Powstawała przez wieki. Proces kształtowania Starego Testamentu przypada na okres od XIII do VI wieku przed naszą erą. Pierwszą wersję stworzył nieznany bliżej Jakwista w X wieku przed naszą erą. Ostatnią nieznany kapłan w VI wieku przed naszą erą w okresie niewoli babilońskiej. Nie zachował się żaden oryginał tekstu. W pierwotnej wersji Stary Testament napisany był w języku hebrajskim. Zachowały się także dwie inne wersje językowe dzieła, w języku greckim i aramejskim. Nowy Testament natomiast składa się z czterech Ewangelii – Mateusza, Marka, Łukasza i Jana. Dziejów apskich, listów apostolskich oraz apokalipsy świętego Jana. Przyjrzyjmy się bliżej temu niezwykłemu dziełu, jakim jest niewątpliwie Pismo Święte. Odnajdziemy w nim wiele osobliwości literackich. W Starym Testamencie, wśród ksiąg historycznych, najważniejszą część stanowi pięcioksiąg. Autorstwo tej części Biblii z wiele wieków przypisywano Mojżeszowi. Pięcioksiąg rozwija jeden zasadniczy temat. Opisuje genezę ze społeczności ludzkiej. W księgach ukazana jest historia od początku świata, Poprzez pobyt Izraelitów w Egipcie, wyprowadzanie ich z niewoli, aż do utworzenia państwa, ustanowienia obowiązującego w nim prawa i śmierci Mojżesza. Oto krótki przegląd kolejnych ksiąg. Księga pierwsza, zwana Księgą Rodzaju, zawiera historię powstania państwa żydowskiego od stworzenia świata. Księga Wyjścia usuje wyprowadzenie Żydów z Egiptu, z domu niewoli. Księga kapłańska ustanawia obowiązujące obrzędy religijne. Księga liczb obowiązujące prawa A księga powtórzonego prawa Zawiera przepisy prawne Ustanowione przez Mojżesza w państwie żydowskim Zatrzymajmy się na moment przy Księdze Rodzaju Oto fragment Traktujący o streniu świata Na początku Stworzył Bóg niebo i ziemię A ziemia była pusta i próżna i ciemności były nad głębokością A Duch Boży Unaszał się nad wodami I rzekł Bóg Niech się stanie światłość I ujrzał Bóg Światłość, że była dobra I przedził światłość Od ciemności I nazwał światłość dniem A ciemność nocą I stał się wieczór I zaranek, dzień jeden I rzekł Bóg Niech się stanie utwierdzenie między wodami, a niech przedzieli sklepienie wody od wód. I uczynił utwierdzenie i przedzielił wody, które były pod utwierdzeniem od tych, które były nad utwierdzeniem. I stało się tak. I nazwał Bóg utwierdzenie niebem. I był wieczór i zaranek dzień wtóry. Po tym rzekł Bóg Niech się zbiorą wody, które są pod niebem Na jedno miejsce A niech się ukaże sucha I stało się tak I nazwał Bóg swą ziemią A zebranie wód nazwał morzem I widział Bóg Że było dobre W taki sposób opisano Sześć dni stworzenia świata Siódmy dzień Przeznaczył Bóg na uczynek. W tej księdze przedstawiono także historię stworzenia pierwszych ludzi, Adama i Ewy, a także grzech pierworodny. Historię stworzenia świata nazywamy kosmogonią biblijną. Trzeba zauważyć, że kosmogonia biblijna jest kosmogonią monoteistyczną. Stworzenie świata jest dziełem jednego Boga. W przeciwieństwie do kosmogonii mitologicznej, według której świat stworzony został przez wielu bogów. Biblijny opis stworzenia świata brzmi jak mat opisowy. Był on wielokrotnie poddawany różnorodnym analizom i interpretacjom. Rozważając zawarte w nim treści próbowano rozwiązać m.in. takie problemy jak stwórca dzieło, miejsce człowieka we wszechświecie, rola pracy i odpoczynku. W literaturze polskiej ślady tego biblijnego opisu można znaleźć w hymnie Jana Kochanowskiego Czego chcesz od nas, Panie, za Twe hojne dary, w wierszu Czesława Miłosza Słońce, czy w utworze zbigniewa Herberta, modlitwa pana Kowito, podróżnika? Na jakie wartości literackiej Biblii warto zwrócić uwagę? W Starym Testamencie znajduje się jeden z najpiękniejszych utworów miłych, Pieśń nad pieśniami. Jej autorstwo przypisywano prawdopodobnie królowi Salomonowi. Powstała ona z ludowych pieśni weselnych i przetawia etapy rozwoju uczucia. Kościół nakazuje odczytywać ją w sposób metaforyczny, to znaczy przenosi jej znaczenie na grunt wiary i religii. Miłość dwojga ludzi tłumaczy jako miłość Boga do ludzi. Utwór łączy w sobie elementy różnych rodzajów literackich, zawiera bowiem liryczne wyznania, udratyzowane dialogi oraz epickie opisy obyczajowe. Czy Biblia może być przewodnikiem w zakresie etyki i moralności? Spróbujmy to przeanalizować na wybranych przykładach, odwołując się do przypowieści biblijnych, przypowieści, czyli forów literackich o charakterze moralizatorskim, wyrażających wartości moralne poprzez pokazanie wzoru, przykładu. Jedną z najbardziej znanych przypowieści biblijnych jest historia o Kainie i Ablu. Byli oni synami Adama i Ewy. Kain był oraczem, a Abel pasterzem. Pewnego razu, gdy składali ofiarę Bogu, Bóg przyjął ofiarę Abla, a odrzucił zaś ofiarę Kaina. Z tego powodu Kain znienawidził brata, wyprowadził go w pole i zabił. Bóg uparał Kaina za zbrodnię i skazał go na wieczną tułaczkę. Ukazał mu jednak swoje miłosierdzie i aby nikt nie mógł go zabić, naznaczył go na czole znamieniem, które miało go chronić. Jak możemy zinterpretować tę historię? Przestrzega przed uczuciem zazdrości między ludźmi, uczy odporności psychicznej i dzielnego znoszenia ciwności losu. Mówi także o miłosierdziu i przebaczeniu. Przedstawia sytuację człowieka, który posiada przecież wolność wyboru i musi decydować o swoim postępowaniu, biorąc odpowiedzialność za swoje czyny. Wskazuje na zabójstwo jako największą zbrodnię. Przypowieść o Kainie znalazła szerokie odbicie w literaturze i sztuce. Przykładem może być powieść Dona Steinbecka na wschód od Edenu. Do dziś w powszechnym użyciu funkcjonują pojęcia namie czy potomkowie Kaina. Zapoznajmy się teraz z zawartą w Starym Testamencie przypowieścią, której bohaterem jest Samson. Wypowiedział on prywatną wojnę Filistynu, ludowi neosemickiemu. Cała siła Samsona tkwiła w jego długich włosach. Niestety, zdradziła go ukochana, Dalila, obcinając włosy. Samson stracił moc i zostawszy się do niewoli filistyńskiej, został oślepiony i zmuszony do niewolniczej pracy. Pewnego razu filistyni wezwali go na ucztę, aby cieszyć się widokiem pokonanego wroga. Wyśmiewali się z niego i szydzili. Nikt z nich jednak nie zauważył, że sądnowi odrosły włosy. Sala, w której ucztowano, oparta była na dwóch kolumnach. Samson potrząsnął jedną z nich. Runęło sklepienie, które pogrzebało i Samsona, i jego wrogów. Izraelici uznali Samsona za bohatera, a przypowieść ta uczy szacunku dla pokonanych i wskazuje na konieczność dochowania tajemnic i sektów. Udowadnia, że zdrada nie jest najlepszą bronią, a siłą należy posługiwać się w sytuacjach wyjątkowych. Mówi o godnej śmierci. Można z niej też wysnuć wniosek, że nie zawsze warto ufać kobietom. Wpływ omówionej historii widocznie jest w polskiej literaturze w postaci Juranda ze Spychowa z krzyżków Henryka Sienkiewicza. Motyw szlachetnej śmierci pod gruzami odnajdujemy natomiast w Panu Wołodyjowskim. Z literatury współczesnej warto wspomnieć w tym miejscu o opowiadaniu Mariana Brysa, Samson. Posłuchajmy teraz biblijnej opowieści o Hiobie, Chyob żył w krainie ust. Był człowiekiem szczęśliwym i bogatym, posiadał ogromny majątek, miał siedmiu synów i trzy córki. Gdy jego dzieci ucztowały, on składał ofiary Bogu. Szatan namawiał Boga, aby odebrał Hiobowi majątek, ponieważ uważał, że łatwo być bogobojnym i sprawiedliwym, gdy się jest bogatym. Bóg zgodził się na propozycję szatana i postanowił doświadczyć Hioba. Niebawem pożar zniszczył jego zbiory, dzieci zginęły pod gruzami domu powalonego przez huragan. Hiob nie tracił wiary. Szatan proponował Bogu, aby doświadczył go jeszcze bardziej. Ciało Hioba pokryło się wrzodami. Żona Hioba dziwiła się, że nadal nie stracił wiary i nie zbuntował się przeciwko Bogu. On jej na to odpowiedział. Jeśli przyjmowaliśmy dobro z rąk Boga, dlaczego zła byśmy przyjmować nie mieli? Bóg wynagrodził Hioba za jego ufność i wiarę i przywrócił mu dzieci majątek i szczęście. Przypowieść ta uczy więc przede wszystkim wierność wobec własnych przekonań, odporności psychicznej i wytrwałości wobec przeciwności losu. Udowadnia, że uczciwość i szlachetność są nagradzane. Przykładem nawiązania do historii Hioba w literaturze polskiej może być poemat Juliusza Słowackiego Ojciec zadżumionych, którego bohater w wyniku zaraz stracił najbliższych. Żył jednak dalej i ufał losowi i ludziom. Wpływu biblijnej przypowieści można dopatrzyć się także w noweli Henryka Sienkiewicza Latarnik, a także w opisanych przez Zofię Naukowską w medalionach przeżyciach kobiet, więźniarek obozów. Sięgnijmy może teraz do Nowego Testamentu. Z Ewangelii Świętego Łukasza pochodzi opowiadana przez Chrystusa przypowieść o miłosiernym Samarytaninie. Pewien człowiek wędrował z Jeruzalem do Jerycha. Wpadł w ręce zbrodniarzy, którzy obrowali go i poranili. Ledwie żywego zostawili przy drodze. Ani przejeżdżający tamtędy kapłana, ani lewita nie zareagowali na rannego. Zatrzymał się przy nim Samarytanin. Opatrzył mu rany, zawiózł do gospody i zapłacił za jego pielęgnację. Historia ta zawiera ważne wskazania moralne. Pokazuje, że nie należy być obojętnym na niszczy innych. Wyraża protest przeciwko zobojętnieniu. Przypomina, że zawsze należy pomóc znajdującemu się w potrzebie. Wróćmy do Starego Testamentu i zatrzymajmy się na Księdze Psalmów. Zawiera ona 150 psalmów napisanych na chwałę Bożą. Księga Psalmów należy do arcydzieł literatury światowej. Autorstwo psalmów przypisuje się m.in. Klowi Dawidowi, Salomonowi, prorokowi Jeremiaszowi czy nawet Mojżeszowi. Czym jest psalm? Psalm to hebrajska pieśń religijna o charakterze modlitewno hymnicznym wykonywana często przy akompaniamencie instrumentu strunowego. Zbiór psalmów nazywamy psałterzem. Wyróżniamy psalmy buralne, dziękczynne, patriotyczne, królewskie, mądrościowe, czyli sapiencjalne. Psalmy mówią o Bogu, o Jego mądrości i opiece nad światem. Ukazują małość człowieka w konfrontacji z Bogiem, ale jednocześnie podkreślają jego wielkość w porównaniu z innymi stworzeniami. Najważniejszym przesłaniem moralnym wynikającym z psalmów jest miłość Boga i człowieka. Jak przedstawiają się polskie przykłady psalmów? Najstarsze polskie tłumaczenia psalmów to psałterz floriański i psałterz puławski pochodzący z XV stulecia. Wielkim osiągnięciem poetyckim jest też Dawidowi Jana Kochanowskiego. Muzykę do tych pięknych utworów skomponował XVI-wieczny polski kompozytor Mikołaj Gomułka. Psalmy wraz z całym Starym Testamentem przełożył w XVI wieku z hebrajskiego na język polski Jakub Wujek. Również z hebrajskiego dokonali przekładów współcześni twórcy Czesław Miłosz i Roman Brandszteter. Obserwując różne przekłady można dostrzec różnice w operowaniu słowem. Należy jednak zawsze pamiętać, że możemy mieć do czynienia z tłumaczeniem wiernym, dokładnym oraz parafrazą, przeróbką, polegającą na szerszym rozwinięciu myśli zawartych w utworze. Na koniec zastanówmy się, na czym polegają istotne wartości Biblii. Biblia jest bezcennym źródłem kultury europejskiej. Wiele motywów biblijnych było wielokrotnie reinterpretowanych w europejskiej literaturze i sztuce. Mówią one o uniwersalnych, ponadczasowych problemach etycznych, które aktualne są do dziś i inspirują do refleksji nad kondycją ludzką. Warto zapamiętać, że Biblia napisała jest prozą rytmizowaną, a rytm ten osiąga się przez odpowiednie rozłożenie akcentów. Typowe dla stylu biblijnego są powtórzenia, zwroty i wyrażenia archaiczne, przestarzałe. Występują zdania paralelne, czyli zdania o równorzędnym znaczeniu. Styl biblijny charakteryzuje się wzniosłością, patetycznością. Wielokrotnie naśladowano go w polskiej literaturze. Na przykład stylizacji biblijnej dokonał Adam Mickiewicz w Księgach Narodu i Pielgrzymstwa Polskiego, a Juliusz Słowac w Poemacie Angelii o specyfice stylu biblijnego mówi opowiadanie Henryka Sienkiewicza Wspomnienie z Maripozy Autor przedstawił w nim Polaka z Litwy emigranta zamieszkałego w Stanach Zjednoczonych Człowiek ten żył w puszczy z dala od ludzi a jedyną książką jaką posiadał była Biblia, która stanowiła dla niego jedyny kontakt z ojczystym językiem Przejął więc z Biblii jej język i styl i zastosował w codziennej praktyce stąd zwroty typu Podnieś głos Twój, albowiem wiek zepsował uszy moje i głuchą jest starość moja. Albo, dwadzieścia dwa lata tu mieszkam i zaprawdę pierwszym jesteś, którego oglądam ze stron ojczystych, gwoli czemu wzruszone jest serce moje i uradowana dusza we mnie. Z przykładów Biblii wspomnieć należy, obok przykładu Jakuba Wójka, Biblię Królowej Zofii. Piętnastowieczny przekład, dokonany przez Adama Zjaszowiec czy współczesne przykłady słowa Miłosza i Romana Brandsztera. Cenna jest Biblia Tysiąclecia, tłumaczenie dokonane przez benedyktynów Tynieckich z okazji Tysiąclecia Państwa Polskiego. Na zakończenie o Biblii nasuwa się jedna refleksja, że nawet nie zdajemy sobie sprawy, jak głęboki wpływ wywarło to dzieło na każdego z nas. Przywołajmy chociażby to, jak często i nieraz nieświadomie posługujemy się zaczerpniętymi z niej Frazeologizmami, na przykład Zakazany owoc Samarytańska przysługa Manna z nieba Chjobowa wieść Biblia inspirowała i nadal Inspiruje wybitnych twórców, nie tylko literackich Jednym z nich jest Współczesny polski kompozytor Krzysztof Penderecki Skomponował on między innymi psalmy Dawida Na chór mieszany i perkusję Sekwencję Mszalną Staba Mater Pasję według św. Łukasza Jutrzynie o męcej zmartwychwstaniu Chrystusa oraz hymn Ciebie Boże chwalimy, dedykowany Janowi Pawłowi II. Drugim podstawowym źródłem kultury europejskiej jest mitologia. Co składa się na mitologię? Mitologia to zbiór opowieści o bogach i bohaterach związanych z wierzeniami religijnymi starożytnych Greków i Rzymian. Główne cechy religii greckiej przejętej przez Rzymian to politeizm, wiara w wielu bogów i antropomorfizm, kreowanie bogów na wzór ludzi. Przypomnijmy sobie kosmogonię biblijną. Czym różni się od niej mitologiczna historia stworzenia świata? Kosmogonia mitologiczna jest kosmogonią politeistyczną. Według wierzeń dawnych Greków świata nie stworzył wszechmogący bóg. Na początku był chaos, z którego wyłoniła się pierwsza para bogów, uraz niebo i gea, ziemia. Oni dali początek wielu pokoleniom bogów, W których siedzibą był Olimp. Na czele stał wszechpotężny Zeus, jego małżanka Hera była boginią ogniska domowego, Atena boginią mądrości, Afrodyta miłości. Hades królował w podziemiu, gdzie przewoźnik Charon przewoził dusze zmarłych przez rzekę Styks, a wejścia do podziemi pilnował straszny pies Cerber. Posejdon był panem mórz i oceanów, Apollo – giem sztuki piękna i miłości. Oprócz bogów w mitologii istnieli herosi. Wywodzili się ze związków bogów z ludźmi i każdy z nich oznaczał się jakąś niezwykłą cechą – Achilles. Syn boginki morskiej Tetydy Poprzez kąpiel w rzece Styks Osiągnął niezwykłą moc Podczas kąpieli matka mała go jednak zapięte Która stała się jedynym słabym punktem jego ciała Herosem był dzielny i pełen poświęcenia Prometeusz Który wykradł ogień z Olimpu I oddał go ludziom Zeus kazał go przykuć do skały A Semp wyszarpywał mu ciągle odrastającą wątrobę Został on oswobodzony przez innego Herosa Zdajmy sobie sprawę, że z mitologią obcujemy na co dzień. Wystarczy choćby odbyć wycieczkę po centrum Poznania. Patrząc na budynek opery, dostrzegamy na nim sydlatego konia, Pegaza. Stuknięciem kopyta na górze helikon spowodował wytryśnięcie życiodajnego źródła. Stał się on symbolem wszelkiej twórczości artystycznej. Idąc ulicą 27 grudnia za Teatrem Polskim mijamy restaurację Arkadia tak nazywała się mitologiczna kraina szczęśliwych pasterzy na Placu Wolności przed Biblioteką Raczyńskich majestatycznie spogląda na nas rzymska bogini zdrowia Higea w pobliżu pięknego, renesansowego ratusza na Starym Rynku obejrzeć można studnie rzymskiej prozerpiny czyli greckiej Persefony podziemia i urodzaju przy ulicy Świętego Marcina mijamy studyjne kino Muza, wspominając dziewięć muz niezwykle zdolnych i utalentowanych córek Zeusa, z których każda patronowała odrębnej dziedzinie sztuki. Muzy nie opuszczały pięknego Apollina, stąd też pewnie znajdujące się w pobliżu kino Apollo. Idąc dalej, dochodzimy do hotelu Merkury. Tak nazywał się w mitologii rzymskiej Bóg kupców i złodziei. Wiele pojęć mitologicznych zyskało praw obywatelstwa w naszym języku. Na przykład atlas, syzefowa praca, prometeizm, pięta achillesowa. Jednym z ciekawszych mitów, z którym warto zapoznać się grzej, jest mit o wojnie trojańskiej upamiętnił go Homer w Iliadzie a Jan Kochanowski w odprawie posłów greckich posłuchajmy kiedy ginka morska Tetyda zawierała ślub z Peleusem przybyło na tę uroczystość wielu bogów ale nie zaproszono boginki niezgody Elis zamściła się ona wprowadzając w życie bogów jabłko niezgody jabłko z napisem dla najpiękniejszej zapragnęły zdobyć trzy boginie. Afrodyta Atena i Hera. Spór rozstrzygnął parys, królewicz trojański, przyznając jabłko Afrodycie, która obiecała mu najpiękniejszą kobietę na świecie. Pewnego razu król Troi Priam wysłał parysa do Sparty, skąd przyniósł on do Troi piękną helenę, żonę króla Sparty Menelaosa. Grecy postanowili odebrać helenę. Wysłali posłów, którzy wrócili z odpowiedzią odmowną. Wtedy ruszyli na podłój Troi. Wojna trwała 10 lat. Ostatecznie troje zdobyto podstępem. Odyseusz wprowadził za mury miasta drewnianego konia, w którym ukrył wojowników. Mało zniszczone. W tej wojnie zasłynęli Achilles, Agamemnon, Odyseusz. A bohaterem trojańskim stał się hektor. Jak poet antyczny Homer przedstawił tę wojnę? Nawiązał do historii wojny trojańskiej w dwóch utworach Iliadzie i Odysei. Zaliczamy je do tranych eposów homeryckich. Epos to utwór epicki wierszowany, ukazujący życie pewnej społeczności na tle ważnych wydarzeń historycznych. Źródłem eposu były mity, podania i baśnie. Na ich podstawie powstawały pieśni, tzw. rapsody, śpiewane przez wędrownych pieśniarzy zwanych aoidami. Oto ważniejsze cechy tego gatunku. Każdy epos zaczyna się inwokacją – zawierającą apostrofę do sił nadprzyrodzonych z prośbą o natchnienie. Każde zdarzenie fabuły ma przyczyny nadprzyrodzone. Narrator przedstawia wydarzeń w sposób obiektywny. Charakterystyczny dla eposu jest paralelizm zdarzeń polegający na istnieniu dwóch światów – świata bogów i ludzi. Bowie wpływają na losy bohaterów, a tym samym na przebieg zdarzeń. Waga tematu i heroizm bohaterów decydują o podniosłym, patetycznym stylu eposu. Iliada i Odyseja to pierwsze eposy w europejskim kręgu kulturowym. Jak już wspomniano, stworzył je Homer, poeta grecki, żyjący na przełomie VII i VIII wieku przed naszą erą. Iliada jest eposem heroicznym, bohaterskim. Odyseja to epos przygodowy. W Iliadzie przedstawił Homer walki rycerzy greckich i trojańskich pod Troją oraz zdobycie miasta. W Odysei barwnie opisał wędrów kryseusza do rodzinnej Itaki. Na jakie cechy itackie należy zwrócić uwagę przy lekturze Iliady? Homer zastosował wiersz typowy dla poezji antycznej na rymie, a na rytmie. Rytmizacja polega na odpowiednim rozłożeniu akcentów. Wprowadził do utworu obszerne porównania, zwane odtwórcy homeryckimi. Na przykład... Wraz dobywszy ciężkiego i ostrego miecza, leci śmiało wielkimi na Achilla kroki. Jak orzeł wyniesiony nad górne obłoki, z chmury spada na pole, a gorąco pragnie drżącego wziąć zająca albo młode jagnie, tak Hektor z mieczem w ręku Na Achilla pada W Iliadzie uderza głębia ludzkich uczuć Spójrzmy na fragment Iliady Mówiący o sile ludzkich uczuć O zemście i wspaniałości, O przebaczeniu win I ojcowskiej miłości do syna Achille straci przyjaciela Patroklesa Którego zabija Hektor Szlachetny rycerz trojański Bywa się pojedynek Achillesa z Hektorem Hektor ginie. Achilles bez jego zwłoki, wlokąc je do obozu Greków. Takiej hańby nie może przeżyć król Troi, Priam. Za sprawą bogów dociera do obozu Greków i staje przed obliczem Achillesa. Porywczy i zapamiętały w Achilles wzrusza się na widok starca. Oddaje zwłoki Hektora, zaprasza Priama na ucztę, a następnie hojnie obdarowanego odsyła do Troi. Szlachetny obrońca Troi Hektor uznany został za wzór wspaniałego rycerza o wysokim poczuciu honoru i godności. Rycerza, który sprawę obrony ojczyzny stawiał ponad szczęście osobiste. Przypomnijmy, jak Sienkiewicz kończy swoją opowieść o pułkowniku Wołodyjowskim, który wysadził twierdzę kamieniec podolski, aby nie tała się w ręce Turków. Tak zginął Wołodyjowski, Hektor Kamieniecki. Pierwszy żołnierz Rzeczypospolitej. Jak wyglądał i funkcjonował teatr grecki? Rozkwit sztuki teatralnej nastąpił w Atenach za Peryklesa w V wieku przed naszą erą. Początki teatru mają związek z kultem boga winnej latośli Dionizosa. Początkowo chór śpiewał wzniosłe hymny, tak zwane deteramby, na cześć Dionizosa. Potem z chóru wyodrębniono solistę, koryfeura, i takie były początki